Pamiątka siódma, czyli urodzinowa świeczka. Detektyw Pozytywka postanowił zrobić przemeblowanie. Ktoś inny poprzestałby na postanowieniu, ale nie Detektyw Pozytywka. Przesunął doniczkę z kaktusem z jednego końca parapetu na drugi, a potem spojrzał z zadowoleniem na swoje dzieło. Wciąż jednak rozpierała go energia. Obrócił więc stolik z szachownicą w taki sposób, że tam, gdzie stały dotąd białe figury, teraz stały czarne. Ale i tego było mu za mało. Po namyśle doszedł do wniosku, że stojące przy stoliku składane wędkarskie krzesełko złoży i postawi przy kaloryferze, na jego zaś miejsce ustawi drugie składane krzesełko. To, które do tej pory próżnowało wtulone w ciepłe żeberka kaloryfera. Cała operacja zajęła mu co najwyżej 10 sekund. Detektyw Pozytywka rozejrzał się z zadowoleniem po agencji detektywistycznej różowe okulary i sam sobie pogratulował dobrej roboty. Pozornie nic tu się nie zmieniło, lecz dla kogoś tak spostrzegawczego jak nasz bohater zmieniło się wszystko. Gdyby jeszcze śnieg przestał zasypywać miniaturowe okienko Wybite w ukośnym dachu kamienicy Ale śnieg sypał tak, jak miał to w zwyczaju robić każdego roku pod koniec lutego I nic nie zapowiadało, że sypać przestanie Detektyw pozytywka westchnął i zapalił światło Póki nie nadejdzie odwilż, był skazany na światło 60 żarówki Otworzył drzwi na klatkę i zastanawiał się właśnie, jakby tu rozładować wciąż buzującą w nim energię, gdy nagle, gdzieś z dołu, dobiegły go głośne śpiewy. Zszedł po drewnianych schodach na półpiętro, ciekawy, skąd dochodzą te radosne odgłosy. I nagle zamarł z wrażenia. Chrapliwy głos jednego ze śpiewaków należał do martwiaka. Nie było co do tego żadnych wątpliwości ale drugi też. I trzeci? I czwarty? Jak to możliwe? Chór martwiaków? Sto lat, sto lat, ryczał rozmnożony w cudowny sposób martwiak. Nie żyje, żyje nam. Detektywa pozytywkę przeszedł dreszcz. Zszedł po cichutku na sam dół, pod drzwi do piwnicy, w której mieściła się agencja detektywistyczna Czarnowic, i właśnie miał przyłożyć do nich ucho, gdy nagle usłyszał za sobą jakiś szmer. Psst! Syknął ktoś cichutko. On jest sam. To tylko nagranie. Nowy stoi w bramie. Detektyw Pozytywka odwrócił się gwałtownie. W kącie, pod drewnianymi schodami, zamiotłą i łopatami do odśnieżania chodników, ukrywali się Zuzia i Dominik. – Co tu robicie? – zapytał ostro detektyw Pozytywka Zły, że tak łatwo dał się im zaskoczyć. – A pan? – odpowiedziała pytaniem na pytanie Zuzia. Detektyw Pozytywka wzruszył ramionami. – Jeżeli powie, że przyszedł złożyć martwiakowi życzenia, nikt mu raczej nie uwierzy. – Chciałem sprawdzić, co to za hałasy – mruknął niewyraźnie. – Martwiak świętuje swoje urodziny – wyjaśnił Dominik. Nagrał sam siebie, jak śpiewa sto lat, a potem w komputerze skopiował to nagranie i teraz... O, zresztą słyszy pan. To on ma komputer? Zapytał zdziwiony detektyw Pozytywka. Jakoś trudno było mu uwierzyć, że martwiak potrafi posługiwać się urządzeniem bardziej skomplikowanym niż scyzoryk. Dostał na urodziny, powiedziała Zuzia. Od siebie samego. A w ogóle to skąd wiecie, że dzisiaj są jego urodziny? Detektyw Pozytywka wcisnął się w kąt pod schodami. Było tu tylko odrobinę mniej wygodnie niż na poddaszu. Spotkaliśmy martwiaka zupełnie przypadkiem w cukierni, szepnął Dominik. Nie widział nas. Odbierał właśnie urodzinowy tort w kształcie pistoletu z napisem dla najlepszego detektywa na świecie. I teraz niespodzianka. Niech pan zgadnie, ile na torcie było świeczek. Detektyw Pozytywka zamyślił się. Sądząc po wyglądzie, martwiak miał około czterdziestu lat. A może mniej? Nie, raczej więcej. Czterdzieści sześć, powiedział detektyw Pozytywka. Pudło! Prawie, że krzyknęli Zuzia i Dominik. Jedenaście! Detektywa Pozytywkę zatkało. Jedenaście? Tak, jedenaście, szeptała podekscytowana Zuzia. Martwiak ma dopiero jedenaście lat, więc albo jest jeszcze dzieckiem i tylko tak staro wygląda. Raczej tak się tylko maskuje, wtrącił Dominik. Może uciekł z domu i udaje dorosłego. Albo chce być młodszy niż jest, paplała Zuzia. Zupełnie jak nasza babcia. Za drzwi do piwnicy znowu doszedł ich ochrypły, zwielokrotniony głos szefa agencji Czarnowic. Głośne stolat. Zabrzmiało w uszach detektywa Pozytywki dziwnie ponuro. — No i co pan o tym sądzi? — zapytał Dominik. — A którego dzisiaj mamy? — odpowiedział ni w pięć, ni w dziewięć detektyw Pozytywka. — Dwudziestego dziewiątego? — Zuzia i Dominik wymienili zdumione spojrzenia. — A co to ma do rzeczy? — zapytał Dominik. Oj, mama, mruknął detektyw Pozytywka. Bardzo możliwe, że martwiak rzeczywiście dopiero po raz jedenasty świętuje swoje urodziny. Ale wcale nie dlatego, że jest dzieckiem. Zuzia i Dominik popatrzyli na detektywa Pozytywkę ze zdumieniem. Ktoś tu zwariował. Tylko kto? Podpowiedź nikt. Nie zwariował. Ani Zuzia, ani Dominik, ani detektyw Pozytywka. A detektyw Martwiak nie próbował się odmładzać, zapalając na swoim urodzinowym torcie jedenaście świeczek. Wiesz już, jak to możliwe? I ile lat ma w rzeczywistości szef Agencji Detektywistycznej Czarnowic?